przystępując do toczenia ostatniej kuli. Głowa musiała znieść najwięcej. We dwie nasadziłyśmy ją na tułów, a potem zabrałyśmy się do nadawania bałwanowi charakteru. Wyszło całkiem dobrze, ale na wypadek, gdyby ktoś nadal miał wątpliwości, powiesiłam mu na szyi tabliczkę z napisem "gardiasz" wypisanym czarnym flamastrem. A teraz zaczyna się zabawa. Uniosłam ręce w geście triumfu. Rzucanie nożami w bałwana było... satysfakcjonujące. Nawet bardzo. Ale nie tak, jak zmiażdżenie go kijem baseballowym, aż zapadł się w sobie tak, że ze śnieżnych gruzów sterczała jedynie tabliczka. Nie powinno się jej... usunąć? zapytała Salcia wyraźnie rozbawiona. A niech go zobaczy. Życie byłoby prostsze, gdyby nabrał trochę bojaźni bożej. Odpowiedziałam i wzruszyłam ramionami. Salcia spojrzała na szczątki bałwana, otrzypując rękawiczki z mokrego śniegu. I co? Kończymy? Rzuciła. Nie wiem. Możemy ulepić jeszcze jednego. Ty go nazwiesz, a potem zdemolujesz sama lub z moją pomocą. Zaproponowałam chyba nieco zbyt entuzjastycznie jak na mroźny zimowy wieczór. Obrzuciła mnie uważnym spojrzeniem. Y Skąd pomysł, że mam potrzebę zniszczyć bałwana? Zapytała. Jej głos zabrzmiał pewnie, ale drżenie wydało ją natychmiast. Sztuka dedukcji, kochanie. Mieszkasz z namiestniczką. To jak Sherlock Holmes, tylko bardziej, bo jest twoją mamą. Odparłam, rozkładając ręce. Salcia skinęła głową i przez chwilę wpatrywała się w śnieg. Dobra. – Lepimy, bałwana – powiedziała nagle z zaskakującą determinacją. – Więc ulepiłyśmy. Większego nawet od poprzedniego. Zebrałam niemal cały śnieg z podwórka, a kiedy go zabrakło, zgarnęłam resztki z nadkontenerów na śmieci. Głowa wymagała poświęceń. Kiedy stanął, był nieco krzywy. Środkowa kula uparcie nie chciała złapać pionu, ale przewyższał mnie o głowę. Salcia patrzyła na niego z dziwną miną. Podałam jej tekturową tabliczkę. Zmierzyła mnie wymownym spojrzeniem, a ja tylko wzruszyłam ramionami. Wzięłam mazak i po chwili wahania napisała imię. Nie znałam go, ale wiedziałam, kto zna. Nic nie powiedziałam. Patrzyłam, jak moje dzieciątko chwyta kij bejsbolowy i jednym zamachem strąca śniegową głowę. Brakowało jej tej furii, którą miałam ja, więc unicestwienie bałwano było bardziej symboliczne niż makabryczne. Mimo to przyłożyła mu solidnie. A potem wybuchnęła płaczem i uciekła na górę bez słowa. A mnie czekała wizyta w piekle. Bardzo emocjonująca. Dla pewnego demona. Mogłabym użyć obrączki, którą mi podarował. Ściągnąć go na dywanik bez cienia wyrzutów sumienia. Nie chciałam jednak sprowadzać tej dramy do naszego domu. Planowałam co prawda tylko porozmawiać, choć równie dobrze mogło się skończyć grubą awanturą. Dlatego pofatygowałam się na jego teren. Oznaczało to przejście przez bramy piekielne, tłuczenie się kawał drogi dorożką, a potem wdrapywanie się po niekończących się schodach i czekanie, aż ktoś usłyszy moje walenie w drzwi kołatką. Mimo odwleczenia tej konfrontacji wcale nie czułam się spokojniejsza więc kiedy młody demon otworzył drzwi, wparowałam do środka, nie czekając, aż mnie zapowie. Ten etap mieliśmy z Balem dawno za sobą. Skończył go sam, pakując mi się do łóżka i następnie rozbijając się po mojej kuchni w fartuszku. Znam drogę. Warknęłam i pomaszerowałam prosto do jego gabinetu. Zwykle właśnie tam można było go znaleźć. Zarządzanie bandą demonów pociągało za sobą mnóstwo biurokracji. Nie wyglądał na zaskoczonego, kiedy wpadłam do środka. Pewnie zdążyli go ostrzec. A to oznaczało, że coś wie. Który z twoich pomiotów szatana złamał serce mojej bardzo niepełnoletniej córce? Warknęłam na powitanie. Westchnął głęboko i gestem zaprosił mnie, bym usiadła w jednym z foteli naprzeciwko biurka. Bal, nie przyszłam tu na kulturalne pogawędki. Wiem, że posługujesz się ksywką baz ale nie znam tych wszystkich twoich demonów. Daj mi imię, a osobiście nogi z dupy mu powyrywam. Sajcia to jeszcze dziecko! Nie ma nawet czternastu lat! A uwzględniając pierwszą połowę jej życia, ciągle nadgania braki w socjalizacji. Jako trzeba być kanalią, żeby wziąć na celownik takie dzieciątko? Krzyczałam, krążąc po gabinecie, a perski dywan cicho amortyzował moje kroki. Bal cierpliwie czekała, aż skończę. Oboje wiedzieliśmy jednak że nie mam zamiaru się uspokoić. Dora, skarbie... Usiądź. Na chwilę. Powiedział w końcu znużonym głosem. Na siedząco nie będę mniej wściekła. Burknęłam. Nie oczekuję tego. Za dobrze cię znam. Ale myślę, że warto, byś poznała szczegóły, zanim ruszysz z widłami na moje zastępy. Co ty na to? Nie mam wideł. Mam... Miecz. Fuknęłam. Mimo to zatrzymałam się w pół kroku. Szczegóły. Czyli wiesz o wszystkim? Skinął głową. Przyszedł do mnie od razu, spłoszony. Nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. I żeby była jasność, zrobił, co należało, nawet jeśli nie obyło się bez ofiar. Wypuściłam powietrze ze świstem i opadłam na fotel naprzeciwko Bala. Dobra. Opowiedz mi, co się właściwie stało. Salcia nie zdradziła zbyt wiele, domyślił się, nosząc brew. Nic, ale bałwana, który miał symbolizować tego idiotę, rozsmarowała na jazgę, więc emocji było mnóstwo. Byłoby ich więcej, gdyby zachował się inaczej, zapewnił spokojnie Bal. Kim on jest? Nie kojarzę tej ksywki. Jeden z młodszych demonów, co, jak wiesz, oznacza, że ma około dwustu lat. Już nie dzieciak, ale wciąż daleko mu dopełni dorosłego. Demon zamentu. Oczywiście, że demon zamętu, warknęłam, wywracając oczami. Bal pokręcił głową z lekkim uśmiechem. Bardzo spokojny, jak na swój rodzaj. Nie szuka zwady, unika problemów i awantur. Dlatego, gdy zorientował się, że twoja córka się w nim zadłużyła, przyszedł do mnie poradę. <śmiech> poradę? Nie powiem. Zaskoczył mnie. Nie ma zbyt wiele kontaktu z ludźmi. Dla ich i własnego dobra. A twoja córka, choć w teorii jako salamandra jest niemal jedną z nas, wychowuje się w ludzkim świecie. Nawet jeśli w domu z diabłem i dość. impulsywną wiedźmą. Chciał wiedzieć, jaka jest procedura w takich przypadkach. P procedura? Prychnęłam. Bal! To brzmi, jakbyśmy rozmawiali o rozliczeniu podatków, a nie uczuciach nastolatki. Pytał, czy powinien jej wprost powiedzieć, że nie jest zainteresowany. Udawać, że nie zauważa, czy po prostu unikać jej do czasu, aż jej przejdzie. Rozważał nawet powiadomienie jej opiekunów. Może mnie. Wie, kim jesteś. I nie chciał ryzykować. Odparł wyraźnie rozbawiony moją reakcją. Rozumiem. I co mu poradziłaś? Dałem mu dwie opcje. Mógł ją zniechęcić, łagodnie, ale stanowczo, albo mogłem przenieść go na inne stanowisko. Obecnie nadzoruję lekcje demoniątek. Salcia bywała na nich regularnie, kiedy trenowali kontrolę nad ogniem. Problem w tym, że jestem naprawdę dobry. Dzieci go lubią... I są z nim bezpieczne. Wybrał bramkę numer jeden. Ta. I, I najwyraźniej nie wyszło najlepiej, skoro wpadasz tu z rządzą mordu w oczach. Westchnęłam ciężko. Od kilku dni Sacia jest w kiepskim stanie. Zamknięta, smutna, rozżalona. Puszcza w zapętleniu Old well Taylor Swift. Nie wiem, co to jest. Przyznał z lekkim rozbawieniem. To, bal... Jest hymn złamanego serca. Historia bez happy endu, po której zostają blizny i garść bolesnych wspomnień. To musiało się stać. Każdy w końcu ma złamane serce. Lepiej przecież, że odmówił, niż gdyby wykorzystał jej zauroczenie. Niechętnie przyznałam mu rację. Co jej powiedział? Że jest między nimi zbyt duża różnica wieku i że nie jest nią zainteresowany w ten sposób. Powiedział dokładnie to, co w takiej sytuacji dorosły facet powinien powiedzieć bardzo młodej dziewczynie. Nie jest miło tego słuchać, ale lepsze to, niż paść ofiarą skurwy syna, który miałby wykorzystać jej uczucia. Miał rację, cholera jasna. Pamiętałam ze swoich nastoletnich lat dorosłych facetów, kręcących się wokół dziewczyn, jak wilki przy paśniku, ze swoimi bajeczkami o dojrzałości ponad wiek i rozumieniu ich jak nikt na świecie. Historia stara jak świat. Za każdym razem równie odrażająca. Dobra, przyznaję. Zrobił, co należało. Przyznałam w końcu. Bal pokiwał głową. Nie możesz jej uchronić przez złamanym sercem. To część dorastania. Byłoby łatwiej, gdybym mogła, mruknęłem. A czy rodzicielstwo w ogóle nie byłoby łatwiejsze, gdybyś... Miała wpływ na takie rzeczy. Nawet nie wiesz, jak bardzo chciałabym opakować ją w folię bąbelkową i zamknąć pod szklanym kloszem. Dorastanie jest trudne i bez dramatów miłosnych. — Drinka? — zapytał, sięgając do barku. — Nie, muszę wracać. Lody nie uleczą złamanego serca, ale muszę spróbować. Przeniosę baza na kilka tygodni, może miesięcy. Na inne stanowisko. Może szybciej jej przejdzie, jeśli nie będzie go widywać. Nie jest to zły pomysł, przyznałam. Odrzucenie boli, ale... Wstyd jeszcze bardziej. Dojdzie do siebie. Nastolatki są twarde. Nawet jeśli czasem wydają się kruche. Całkiem jak te dorosłe kobiety, rzucił z rozbawieniem. Kruche jak bomba, która wpada do mojego gabinetu, gotowa w każdej chwili wybuchnąć mi w twarz. O, nie przesadzaj. Panowałam nad sobą. Przyszłam do ciebie, a nie ruszyłam między demoniczne zastępy, domagając się jego głowy. Doceniam. Wiesz, że bestie ciągle uznają cię za swoją. Mogłyby go zlikwidować, tylko po to, żeby sprawić ci przyjemność. Postaram się nie nadużywać ich życzliwości, ani nie rzucać wyzwań które mogłyby zaowocować przemocą. Mruknęłam, odrobinę zawstydzona. No, być może faktycznie przesadziłam. Ale chodziło o moją małą córeczkę. Czyli co? Mamy to wyjaśnione, czy wciąż masz ochotę dać Bazowi do wiwatu? Zapytał Bal z rozbawieniem. Nie. Nie. Wystarczy, że ty mu nagadałeś. Jestem pewien, że długo zapamięta mój wykład o uczuciach nieletnich dziewcząt i delikatności, z jaką należy je traktować. Podejrzewam też, że jego stylu ubioru drastycznie się zmieni. Czarne, golfy, te sprawy. On z tych świecących klatą? Zapytałam, unosząc brew. A zbyt ładniutki, mógłby uchodzić za demona pokusy. Choć jak widać, za też można siać ładną buźką. – Oj, mogę się dorzucić do budżetu na golfy – powiedziała nie powstrzymując uśmiechu. – Zadbam o mundurki dla moich pracowników. – Dziękuję bardzo – odparł z przekąsem. – Dzięki, bal. I… wybacz to moje najście. – Machnął ręką, uśmiechając się lekko. – Wiesz, że wpadasz tu za rzadko? Skoro cieszę się, że przyszłaś… Żeby na mnie nawrzeszczać, to znaczy, że coś jest nie tak. Odwiózł mnie do bramy, a ja wróciłam do mieszkania sama. Po drodze kupiłam ulubione lody Salci, słodycze i pudło jej ulubionej jaśminowej herbaty. Całe popołudnie i wieczór spędziłyśmy na oglądaniu filmów. Salcia wybierała zgodnie z własnym nastrojem, więc skończyło się na serii komedii romantycznych, przetykanych melodramatami. Zjadłyśmy lody i eklerki, a gdy przyznała, że jakimś cudem wciąż jest głodna, zamówiłyśmy pizzę. Kiedy po północy odpaliła horror, miałam przeczucie, że najgorsze jest za nami. Nie dopytywałam o szczegóły. Nie naciskałam. Gdy o trzeciej nad ranem odprowadzałam ją do łóżka, półprzytomną i opatulaną kocem wymamrotała. Dzięki, mamo. Za co skarbie? No wiesz, za kształt. Pocałowała ją w czoło, a ona zapytała sennie. Czy zakochanie zawsze jest takie beznadziejne? Tylko jeśli trafi się kulą w płot. Gdy trafisz dobrze, jest super. Choć nawet wtedy bywa trochę żenujące. Pokiwała głową, ledwo otwierając oczy. Daruję sobie całą tę miłość. Za dużo kłopotu. Za kilkanaście lat będzie łatwiejsza. Płat czołowy się już w pełni wykształci, a wtedy łatwiej o dobre decyzje. To jestem ofiarą własnego serca czy mózgu? W tym wieku współpracują, żeby robić z nas idiotów, przyznałam z uśmiechem. Do diabła z miłością, westchnęła tonem na jaki stać tylko prawie czternastolatkę po pierwszym miłosnym zawodzie? Przez kolejne dni, a nawet tygodnie, z pokoju Salci wciąż często słuchać było Taylor Swift, ale Old Well pojawiało się coraz rzadziej. Proces leczenia postępował. Kiedy przyszedł czas na kolejny trening w piekle, ja i Miron wybraliśmy się tam z Salcią. Na wszelki wypadek. Nie musiałam pytać, który to bas. Tylko jeden demon na posterunku nosił skromny golf. Niestety nawet w nim prezentował się cholernie dobrze. Kiwnął nam z szacunkiem na powitanie, ale nie zdecydował się podejść. Salcia westchnęła ciężko na swój los, ale nawet się nie skrzywiła. Pobiegła do grupki znajomych i wkrótce całe statko demonicznych dzieciaków przerzucało się płomienną piłką, która rosła z każdym odbiciem, aż osiągnęła rozmiary plażowej. Za jedno byłam wdzięczna losowi, Mironowi i Balowi. Nauczyli małą kontroli nad ogniem, zanim hormony zaczęły w niej szaleć. Dorastanie było ciężkie i bez bardziej lub mniej przypadkowych podpaleń. Z całej tej sytuacji wynikło jednak coś dobrego. Nie wiem, czy gardiarz sam znalazł zdjęcie bałwana, czy ktoś mu je uczynnie dostarczył, ale wyglądało na to, że zrobiło to na nim jakieś wrażenie. To albo nagle zaczął nabierać rozumu, choć na to specjalnie nie liczyłam. Dotychczasowa historia jego decyzji nie wskazywała na szczególną skłonność do niespodziewanych wyrzutów rozsądku do jego krwiobiegu. Myślałam, że może Katia go czymś docisnęła, ale przyznała, że nawet nie zdołała się z nim prywatnie rozmówić, bo unikał jej jak ognia. Czy naprawdę od tysiącletniego faceta nie mogłyśmy oczekiwać odrobiny więcej dojrzałości? Faktem było jednak, że na kolejnym posiedzeniu starszyzny gardiarz powstrzymał się od bycia skończonym dupkiem. Katia jeszcze raz przedłożyła wniosek budżetowy, a on tym razem zagłosował za jego przyjęciem. Podsunęła mu papier do podpisania tak szybko, że nie zdążył nawet skończyć zdania, które wypowiadał. Sapnął, ale podpisał. Kiedy wychodził z sali, lekko utykał, a lewą rękę trzymał blisko ciała. Na pewno nie podłożyłaś mu nogi na schodach? zapytała Katia, unosząc brew. Nie wpadłam na to, by się zaczaić w ciemnej klatce schodowej. Przyznałam z lekkim żalem. Roman podszedł do nas z szerokim, zadowolonym uśmiechem. Co mu zrobiłeś? zapytałam rozbawiona. Fizycznie? Pch, nic. Ale być może. Wampir przeciągnął słowo z teatralnym namysłem. Dostał dokumentację twoich śnieżnych zabaw z delikatną sugestią, że to potężny rytuał wudu. Najwyraźniej uznał, że powinien na siebie bardzo, bardzo uważać. To nie był żaden rytuał wudu, tylko upuszczenie wściekłości, zaprotestowałam. Ale on o tym nie wie. A jak zapewne zdajesz sobie sprawę, połowa sukcesu wudu tkwi w wierze ofiary. Uwierzył na tyle, żeby zaczął utykać? Zapytałam, kręcąc głową z niedowierzeniem. Widać, że jest wyjątkowo podatny na sugestie. Poza tym masz reputację wystarczającą, by uwierzył, że jesteś do tego zdolna. Odparł Roman z nieskrywaną satysfakcją. Czyli dopóki mamy śnieg, mamy szansę przepchnąć wszystkie potrzebne ustawy? Zapytałam, czując rosnącą nadzieję. Nie ograniczaj się do zimy. Wiosną możesz zrobić gardieszową marzannę i spławić go Wisłą. Podsunął Roman, wzruszając ramionami. A teraz ciesz się uchwalonym budżetem komisariatu i rozgląda się za pracownikami. Miałam już kilka pomysłów. Koniec. Czytała Vanessa Aleksander. Realizacja dźwięku Filip Proszkowski. Aneta Jadowska. Miodożerka na wakacjach. Czyta Vanessa Aleksander Można powiedzieć z niewielką tylko przesadą, że walczyła o życie Mama, kiedy jeszcze żyła, zawsze powtarzała Trzema największymi zagrożeniami dla życia i zdrowia miodożera są Nuda, głupota i wyzwanie Jeśli występowały jednocześnie, nawet nadprzyrodzone zdolności regeneracji, siła i odporność Mogły nie wystarczyć, by ocalić zmiennego miodożera od najgorszego Mama wiedziała, co mówi, bo choć sama nie była miodorzarką, to wyszła za jednego i urodziła trójkę. Natasza Rattel nudziła się jak mops i z każdą chwilą była bliższa dokonania aktu głupoty w postaci rzucenia wyzwania losowi. Jeśli coś się powstrzymywało, to słowo dane bratu. Siergiej wyjechał na robotę akurat wtedy, kiedy ona była uziemiona na całe trzy tygodnie. Poniekąd ponosił odpowiedzialność za wszystko, co mogło się wydarzyć. No dobrze, może nie do końca. Natasza była na tyle honorowa, by przyznać, że w sumie to jednak nie Siergiej kazał jej wsiąść w podrasowane auto i ścigać się na autostradzie z Wilczycą, równie pijaną jak ona. Owszem, Wilczyca była wkurzająca i zbyt pewna siebie, prawie na pewno potrzebowała nauczki, ale może należało jej po prostu uczciwie dać w zęby, a nie siadać za kółko w stanie wskazującym. A kiedy już się rozwaliła o bandę... Może powinna schować dumę do kieszeni i zadzwonić po brata, a nie wypełzać ze skasowanego auta i łapać stopa z powrotem do miasta. No i mogłaby zajrzeć do szpitala, by dać sobie nastawić złamaną kość. Wiedziała, że z ramieniem coś jest nie tak, bo wisi pod dziwnym kątem. A kiedy dotarłszy do domu, ściągała z siebie brudne ciuchy i próbowała unieść rękę, zabolało jak cholera. Wszystko to rozumiała. Tyle, że szumiało jej w głowie od procentów i przepalającej się powoli adrenaliny po tym, jak zderzyła się z bandą, jadąc ponad dwieście na godzinę. Gdyby była człowiekiem, bez wątpienia rozstałaby się z życiem. Jako miodożerka wyszła z tego z niewielkimi obrażeniami i uznała, że musi odespać. Cóż, odespanie pomogło na kaca, za to kompletnie spieprzyło jej ramię. Przekimała prawie 18 godzin. Dość, by jej organizm odpalił typowe dla jej gatunku mechanizmy leczenia i zaczął na prędce składać połamane kości. I może nie byłoby dramatu, gdyby ręka została właściwie nastawiona. No, ale nie została. A Natasza spała za mocno, by czuć ból. Za to, gdy się obudziła, aż jęknęła. Ramię było do niczego. Nie mogła podnieść ręki ani wyciągnąć jej przed siebie. Nawet dłoń była spieprzona. Palce połamane, zwichnięte, wyglądały jak koślawe szpony z horroru. Nie miała wyjścia. Musiała zadzwonić do Siergieja. Nie mogła po prostu iść do ludzkiego szpitala i poprosić o złożenie ręki. Potrzebowała lekarza, który byłby zmiennym. A najlepszy, jakiego znała, chirurg wojskowy, pracował z jej bratem. Marek był skurwielowatym tygrysem o niewyparzonej gębie, ale był też przyjacielem rodziny od dobrych 20 lat. Wiedziała więc, że jej nie odmówi. Niestety, jeśli zadzwoniłaby do niego bezpośrednio, i tak powiedziałby Sergiejowi, a ten by się wściekł, że dowiaduje się o wypadku z drugiej ręki. Wiedziała, że ból łamanych na powrót kości, przesuwania ich fragmentów i ustawiania ich we właściwej pozycji zapamięta do końca życia. Nie dostała znieczulenia, bo miodożery nie reagowały na niedobrze. Mogła zasnąć na ponad siedemdziesiąt godzin albo wpaść w niekontrolowaną furię. Nie było szans, by Marek zaryzykował i podał jej cokolwiek silniejszego niż paracetamol. Bolało, ale nie aż tak jak wyrzuty Siergieja i świadomość, że sprawiła mu zawód. Mam już tylko ciebie na świecie, Taszko, mówił ze smutkiem. Czy wymagam zbyt wiele, licząc, że nie zabijesz się przez własną głupotę? Tak bardzo chcesz dołączyć do siostry i rodziców? Masz w nosie, że zostanę tu całkiem sam? W miękkie. W tamtym momencie miała tak silne wyrzuty sumienia, że przyrzekłaby mu wszystko. Zwłaszcza, że nie oczekiwał wiele. Chciał tylko, by mu obiecała, że posłucha zaleceń lekarskich. Przez trzy tygodnie będzie się oszczędzać i nie narazi się na sytuacje, które przeszkodziłyby w leczeniu złamań. Łatwizna! Złamanie zrastało się powoli jak na miodożera Przez pierwszy tydzień Natasza musiała nosić specjalną ortezę, która trzymała jej lewą rękę w odpowiedniej pozycji oraz specjalne łupki na dłoni Rwało, swędziało, łupało, ciągnęło jak wściekłe W nocy budziło ją uczucie rozpychającego się w kościach szpiku Męczyła ją gorączka, więc głównie jadła i spała Drugi tydzień był lepszy Ból okazał się znośny i mogła znów ruszać palcami, a gdy ściągała koszulkę przed wejściem pod prysznic, nie przeklinała wilczej suki trzy pokolenia wstecz. Choć po prawdzie nie była pewna, czy to nie ona wyzwała wilczycę. Nie na odwrót. Minęły bite dwa tygodnie. Wszystko się pozrastało i czuła się dobrze, ale z obietnicy mogła ją zwolnić tylko kontrola u Marka, który był z Siergiejem na robocie. Wysłała mu maila z opisem swoich fantastycznych postępów, licząc, że się zlituje. Ale odpisał tylko... Świetnie. Za pięć dni przejdziesz kontrolę śpiewająco. <grytania> Łajdak. Natasza Ratel nudziła się jak mops. Musiała się czymś zająć. <grytania> Niczym groźnym czy niebezpiecznym. Żadnych ryzykownych zabaw, żadnego picia z wilczycami. Miały nienormalną tolerancję na alkohol, a Natasza przeceniła geny po mamie Ukraińce. Po prostu musiała wyjść z tego mieszkania. Do pracy wrócić nie mogła. Marek wystawił jej Bescheinigung. Jej szef został poinformowany o niedyspozycji i z nieznośną niemiecką służbistością wskazałby miodożercę drzwi, gdyby się pojawiła w firmie. Zresztą, nawet czekanie, aż zrosną się kości, było lepszą zabawą niż jej ostatnia historia zatrudnienia. Natasza nie wykorzystywała nawet jednej dziesiątej swoich szarych komórek i jedyną zaletą jej pracy było to, że rzucali w nią forsą, jak gracze NBA w striptizerki. Tych kilka miesięcy, kiedy wraz z Siergiejem szukała zabójców siostry, zmieniło ją. A gdy zamknęli sprawę, Siergiej wrócił do swojej komórki najemniczej i dalej taplał się w adrenalinie, jej zaś zostawał tydzień rekinów na Animal Planet. Ubrała się szybko i wybiegła z domu, zanim jej brata zaczną gdzieś tam swędzić uszy i zadzwoni z pytaniem, co właściwie robi. Kończyła właśnie swojego łososia, pysznego, kiedy wyczuła jego obecność. Zobaczyła go chwilę później. Jej były... Dawno temu była sobie Natasza, która uwierzyła nad opiekuńczemu bratu, że do szczęścia potrzebuje stabilizacji i przewidywalności. Gdy więc znalazła faceta mogącego jej to zapewnić, związała się z nim, a gdy dał jej pierścionek zaręczynowy, przyjęła go. A potem typ objawił mniej przewidywalną stronę swojego charakteru. Okazał się zdradziecką łasicą i łajzą na tyle bezczelną, by sprowadzić do łóżka Nataszy obcą pannę. Nie wiedział, że jest zmienną i może wyczuć ich ślad na pościeli. Skonfrontowała go z dowodem. Złotym kolczykiem, który zaplątał się pannie w poduszkę. Przypadkiem lub z premedytacją. Natasza nie wnikała. To nie z dziewczyną miała problem, tylko ze zdradzieckim synem. Co właściwie chcesz usłyszeć? — zapytał skarcącą miną. — Jakby to ona była nierozsądna, poruszając ten temat. Odeszła. Świadoma, że nauczyła się czegoś o sobie. Wolała być sama niż z byle kim. I chciała od życia więcej niż stabilny łajdak Była dumna z siebie Wykazała się opanowaniem rzadkim w jej rodzinie I nie zabiła typa, który jej podpadł Co nie oznaczało, że nie miała na to ochoty Nawet teraz, po prawie pięciu latach Wstała od stolika, zostawiając na blacie force na rachunek I uczciwy napiwek, po czym wyszła z restauracji Stojąc na ruchliwej berlińskiej ulicy, zastanawiała się, co właściwie może zrobić zresztą dnia. Szła chodnikiem, instynktownie omijając ludzi, wpatrzona w ekran komórki. Wpisała w Google Berlin Atrakcje, szukając czegoś spokojnego, co pozwoliłoby jej zabić czas i nudę. Przeglądała ofertę wyspy muzeów, ale nic nie zawołało do niej. Wpada i będzie super. I nagle lunęło. W ułamku chwili z nieba chlusnęły hektolitry wody, a Natasza przemokła do suchej nitki. Złapała taksówkę, co w taką pogodę graniczyło z cudem, ale najwidoczniej kierowcy trudno było odmówić dziewczynie, która dosłownie stanęła mu przed maską, warcząca i wściekła. Natasza wyszła spod gorącego prysznica, wprost w kłęby pary spowijające łazienkę. Wreszcie przestało jej być tak upiornie zimno, Czuła, że jest na granicy zrobienia czegoś idiotycznego. Przetarła dłonią lustro. Gdyby była normalną dziewczyną, mogłaby ufarbować się na róż czy turkus, ale jej cholerne włosy, czarne i grube, były całkowicie odporne na działanie farb. Białe pasma w grzywce były jak neon, ujawniający jej genetyczne pochodzenie. Siostra i brat, podobnie jak ojciec, mieli takie same. Potrzebowała urozmaicenia za wszelką cenę. Może nie nowej fryzury, ale... Nagle zastygła ze szczotką wplątaną w skołtunione po umyciu włosy. — Przecież to oczywiste! — powiedziała głośno i uśmiechnęła się szeroko do własnego odbicia. Przez ułamek chwili w tej uśmiechniętej twarzy z lustra widziała swoją siostrę. Nie dlatego, że były bliźniaczkami jednojajowymi, ale ponieważ jej oczy błyszczały ogniem i humorem. Dokładnie tak, jak niegdyś oczy Saszki. Auto Siergieja stało na parkingu podziemnym, otulone specjalnym pokrowcem. Jego ślicznotka, bezcenne cacuszko i, zaraz po siostrze, najcenniejsza istota w jego życiu. Dokładnie tak to określił. Gdyby to autko było transformerem, który potrafi się przemienić w ludzką kobietę, Siergiej z miejsca by się jej oświadczył. Może więc Natasza powinna się dwa razy zastanowić, ale była poniekąd w sytuacji podbramkowej. Własne auto skasowała razem ze swoim barkiem, obojczykiem i ramieniem. Nie miała więc innych opcji. No dobrze, mogła iść do wypożyczalni i wynająć coś na kilka dni, ale... Czy mieliby tam Porsche 911, błękitny metalik z opuszczanym dachem? A nawet jeśli, to czy byłoby ją stać na wynajęcie takiego wozu? Raczej nie bez odblokowania awaryjnych funduszy. Mogła też podwędzić autobrata, który kupił tę zabaweczkę po pierwszym tłustszym przelewie, gdy przeszedł do sektora prywatnego. Jako człowiek gabarytów gdańskiej szafy, ledwie się do niej mieścił, ale uparł się, że właśnie takiego cacka potrzebuje. A teraz przez większość czasu stało w podziemnym garażu ich bloku, przykryte pokrowcem jak niemowlę kocykiem. To niehumanitarne. Takie autko tęskni za autostradą, pomyślała Natasza. A przecież jestem trzeźwa. Nie mam pod ręką żadnej wilczycy, z którą mogłabym się ścigać, więc zero zagrożenia. Przekonywała siebie tak skutecznie, że już minutę później wpychała do bagażnika pokrowiec zwinięty w ciasny rulon, zaraz obok torby podróżnej. Jeśli obróci szybciutko, Siergi nawet nie zauważy zniknięcia 911 Natasza odprowadzi ją na parking i okryje pokrowcem do snu, jakby nigdy nie opuszczała garażu. W końcu alternatywą była nuda. Śmiertelne zagrożenie dla każdego miodożera. Ledwie wyjechała na autostradę, a deszcz ustał. Słońce wychyliło się z zażednących z każdym kilometrem chmur, co uznała za dobry omen. Otworzyła dach i pozwoliła, by wiatr zwichszył jej wciąż niedosuszone włosy, na tarczywy sygnał komórki wgryzał się w jej sumienie, podobnie jak imię brata, wyświetlające się na ekranie. Nie wszystko przewidziała. Najwyraźniej ten idiota miał jakiś nadajnik GPS czy inne techniki zamontowane w swojej ślicznotce, bo ledwie wyjechała z garażu, zaczął wydzwaniać. Gdyby teraz odebrała, jak nic dostałaby wykład na temat tego, czemu powinna natychmiast zawrócić. Wysłała mu więc SMSa. a Potrzebuje świeżego powietrza. Nie panikuj, jadę zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Słowo skautki. Nigdy nie była skautką, o czym wiedział, ale mogłaby być, gdyby chciała. Ot, nie ciągnęło jej do białych podkolanówek.